Hej, to Flora z Chaty Pustelnicy. Dzisiejszy odcinek jest dosyć nietypowy, bo po raz pierwszy nagrywam w takiego miejsca, z jakiego nie spodziewałabym się, że mogłabym nagrywać i gadać do was. I powiem wam, że to jest mega, <grych> mega dziwne, bo siedzę sobie teraz w pustej sali. Takie echo się niesie dosyć. Słyszalne. Nigdy bym się nie spodziewała, że mogłabym nagrywać przez telefon, gadać do was i, i potem to publikować. Nagrywam, bo ostatnio zdarzyło się tak, że odcinek jeden mi wypadł i ja go nie nagrałam. A, a dzisiaj jest tak, że pomyślałam sobie, że a dlaczego miałabym nie nagrać? Przecież mam chwilę wolnego czasu i ja mogę ten czas w taki właśnie sposób zagospodarować, żeby właśnie coś nagrać, a nie siedzieć tak jak głupek i, i nic nie robić. I wiecie, i co się dzieje, kiedy ja mam wolny czas, to do głowy przychodzą mi czasami różne myśli. I tak jak chyba większości z nas. Tak wydaje mi się, że tak jest. jak akurat dzisiaj mam taki dzień, że jestem taka, wiecie, trochę półsenna, półzmęczona zmęczona. Chciałabym, żeby pewne rzeczy się porozwiązywały i, i żeby ja miała jasność co do mojej przyszłości i tak sobie pomyślałam, że trochę trudno jest mieć tę pewność. Czy my możemy mieć pewność odnośnie czegokolwiek poza podatkami i śmiercią, tak sobie pomyślałam. Bo siedzę, zastanawiam się, czy ja tak naprawdę jestem dobra, czy ja mam jakiś wybitny talent, co ja powinnam w życiu robić, co mi wychodzi, co mi nie wychodzi. I wydaje mi się, że powiem wam, że to jest bardzo trudne do powiedzenia, bo nie uważam, że mam jakiś taki szczególny talent do robienia czegoś, że jestem jakaś super wybitnie czymś uzdolniona, bo nie uważam tak. Nie uważam, że moja inteligencja jest wysoka jakaś bardzo. Wydaje mi się, że ja jestem osobą przeciętną, bardzo przeciętną i, i tak zastanawiam się, co ja chciałabym robić w życiu żebym była z siebie zadowolona, żeby mi to życie nie uciekło przez paluchy. I podobno ludzie mają tak, że kiedy mają 40 lat, to oni się zastanawiają nad tym, co oni osiągnęli, co zrobili, czy, czy wszystko im w życiu się udało, czy, czy, czy może kariera nie potoczyła się tak, jak oni by chcieli, ale, ale może mają dzieci, no. no więc ja siedzę i, i... Tak tutaj się zastanawiam odnośnie tego mojego całego życia i to jest dosyć dziwne, bo ludzie, którzy mają około, no nie wiem, są po czterdziestce czy pięćdziesiątce, kiedy mamy ten wiek średni, to oni, oni podsumowują swoje życie, oni się zastanawiają, co zrobili, czy im się udało, czym się nie udało, a później, kiedy już jesteście w takim wieku emerytalnym, to wszystko sobie ładnie podsumowujecie i zastanawiacie się, jak to, jak to poszło, jak to wyszło. Ja mam akurat dzisiaj taką fazę, że ja się zastanawiam teraz, podsumowuję, szukam czegoś. I moim cholernym problemem to jest to, że ja nie potrafię tego znaleźć. To znaczy, ja zastanawiam się, no w czym, co ja takiego robię? czym ja jestem dobra. Wczoraj na przykład, mm, wczoraj, bo, bo wczoraj wczoraj była jej środa, doznałam takiego lekkiego olśnienia, bo kiedy gadam do ludzi, to, mm, to oni mnie słuchają, oni lubią mnie słuchać, ale zwłaszcza lubią mnie słuchać wtedy, kiedy ja mówię im coś, coś związane z moim doświadczeniem, że słuchajcie, no z mojego doświadczenia no to, to jest tak i tak. I, I zauważyłam, że ludzie słuchają i patrzą i chcą mnie słuchać, czyli wy wywnioskowałam sobie to, że lubię gadać, lubię gadać do ludzi. Może stąd też ten podcast się wziął, tak sobie myślę, że... Może brakowało mi tego mówienia do ludzi i ja nigdy nie, nie uważam, że ja to potrafię. To znaczy, ja lubiłam wychodzić przed ludzi i do nich mówić. Pamiętam, miałam taką sytuację kiedyś na, w liceum, kiedy chodziłam do ogólniaka, i miałam taką sytuację, że musiałam wyjść przed ludzi i coś zaprezentować, coś do nich powiedzieć. I to wyszło mi świetnie. Ja pamiętam Wtedy moją nauczycielkę akurat z języka angielskiego, bo to ta pani uczyła nas języka angielskiego, ona była... Ja ją zaczarowałam. Ja ją i, i, i moją całą klasę, ja ich autentycznie zaczarowałam. I wtedy stwierdziłam, ej Holender, no to super, mam ich uwagę. Chwyciło, wzięło. To mi się wtedy... Ja wtedy tak dostałam takich skrzydeł, że ja pamiętam, kiedy wróciłam na, na stację, bo wtedy mieszkałam na stacji, to ja... Łaziłam, ja, ja biegałam prawie po pokoju i to trwało przez, ja byłam w takiej ekstazie, że ja dostałam szóstkę, że wszyscy tak na mnie patrzyli, że wszyscy zwrócili na mnie uwagę, że ja, że ja to miałam przez chwilę, że ja ich kupiłam. Rozumiecie to? No coś, to, to było dla mnie coś niesamowitego, naprawdę, że wreszcie poczułam się na miejscu, przed tymi ludźmi, kiedy musiałam do nich gadać, więc może wtedy miałam taki, taki taką, taki mały przebłysk tego, że ja może może okej, okay, mogłabym gadać do ludzi, mogłabym gadać, mogłabym mówić, ale nie byłam tego pewna. Później zaczęłam, czy właściwie uzyskałam takie potwierdzenie tego, że, że chcą mnie posłuchać, oni chcą mnie słuchać, oni rzeczywiście kiedy, kiedy ja coś zaczynam mówić, to patrzą i słuchają. Oni są zaciekawieni tym, co ja mówię. Więc Stwierdziłem: ok, dobra, poznałam swoją jedną zaletę, umiem gadać do ludzi, fajnie, a co umiesz jeszcze? I czy właściwie co mnie interesuje, co mnie ciekawi? Moim problemem jest to, że wszystko co mnie interesuje jest mega oderwane od praktycznych rzeczy, niestety. Nie mam jakichś talentów e, ścisłych, powiedzmy to, wprost. Inżynierem niestety nie zostanę, niczego nie zbuduję, niczego nie, nie potrafiłabym obliczyć, zmierzyć jakoś świetnie, więc... To w ogóle by u mnie odpadało, a, a interesuje mnie mega sztuka, tworzenie rzeczy i tym podobne. I teraz co jest problemem, to jest to, to że ja tego nigdy za bardzo tego nie rozbudowałam, ja tego nie, rozwinę nie rozwinęłam w żaden sposób. Wydaje mi się, że też na pewne rzeczy już w moim wieku jest autentycznie za późno. Powiecie, bo, bo kiedy wy myślicie, to co ja kurde w życiu powinienem robić? Co ja powinnam robić? To wy powinniście sobie zadać to pytanie, to w czym jesteście dobrzy? Co lubicie? Czego nie lubicie? I z rzeczy, których ja nie lubię, to wnioskuję, że ja po prostu nie lubię pracy. Praca w banku wydaje, się, wydaje mi się, żebym monotonia i, i, i, i rutyna i to to by mnie zabiło powoli. Ja wiem, że ludzie na ogół nie mają karier, tylko mają pracę, które muszą wykonać. I że poczucie jakiegokolwiek spełnienia, to nie o to tu w życiu chodzi, tylko chodzi o to, żeby móc przeżyć i mieć pieniądze i mieć od pierwszego do, do drugiego. Po prostu, żeby mieć do końca miesiąca, żeby móc zapłacić za pieniądze, żeby móc zapłacić za rachunki, za, za gaz, za prąd, za jedzenie. No jakoś trzeba żyć. Ale życie w takim stresie i w takiej niepewności, czy właściwie nie to, że niepewności, ale poczuciu takiego niespełnienia, poczuciu z utraty czasu i takim bezcelowym życiu jest, jest, jest okropne po prostu, jest okropne. I teraz myśląc, zastanawiając się, no dobrze, no to pomyśl, kim ty chciałeś być i kiedy byłeś dzieckiem, kiedy byłaś dzieckiem. No ja pamiętam, nie wiem, że ja chciałam być piosenkarką, bo oglądałam często jakieś teledyski jeszcze, w, kiedy byłam dzieciakiem oglądałam jakieś teledyski z Natalią Kukulską śpiewałam, bo chciałam, chciałam śpiewać. Później w gimnazjum, kiedy ja jakoś tak bardziej się obudziłam, to chciałam być yy, jakim ja chciałam być przez jakiś krótki moment pisarką, zakonnicą nawet chciałam być. Chciałam być yy, aktorką przez jakiś czas. Oczywiście, czy nawet polonistką, ale to wszystko jakoś mi to tak jakoś tak uciekło, bo później w liceum nastąpiła taka rewolta w inną stronę, w jeszcze inną stronę I, i jak gdyby moje życie tak potem się potoczyło, że później, wiadomo, studia, określony kierunek, po tych studiach to ty możesz to, to i to, ale twoja opcja jest dosyć ograniczona co, w tym, co możesz robić, więc no po studiach to, to, to jakoś tak się potoczyło, że no tu, będziesz pracowała tu i, i tyle. No. I ja się tak zastanawiam. No, szukamy, szukamy, cały czas szukamy czegoś. Ktoś to kiedyś tak fajnie powiedział, to chyba nawet była jedna, jedna pisarka, że my szukamy, my stale myślimy, że jest coś fajniejszego niż to, co mamy. To nie zawsze tak jest. Jedni powiedzą, że no cudze chwalicie, swojego nie znacie. To jest bardzo ciekawy problem, czy wychodzić poza tę swoją sferę komfortu i ryzykować, próbować nowych rzeczy, czy być w czymś, czego nie lubicie, ale jesteście w tym, bo, bo jesteście w bezpieczni. Ale tak sobie myślę, że jeżeli macie w czymś tkwić, to ma was i gdyby niszczyć psychicznie, to dlaczego z jednej strony się na to decydować? I trudno jest mi podjąć decyzję. Ja tak naprawdę, ja nigdy ja nie wiem, w czym ja mogłabym się sprawdzić. Czym? W czym ja mogłabym być dobra? Taka dobra, że ja wiem, że to ma sens. To ma sens! Bardzo trudno jest powiedzieć na to pytanie. Pamiętam, że komuś ostatnio doradzałam, co ktoś powinien robić. No, ja to lubię, to i to. No dobrze, a czego nie lubisz? No, tego i tego. Słuchaj, a może ta i ta praca? W tej i w tej branży, co ty myślisz? Odpowiedzi takiej satysfakcjonującej ja nie dostałam, ale... Szkoda, że nie ma czegoś takiego w szkołach, uważam, słuchajcie, jak takie tam, doradzanie zawodowe. W czym ty mógłbyś się sprawdzić? Albo w czym ty mogłabyś się sprawdzić? Problemem jest to, że człowiek musi znać samego siebie. Swoje skille, swoje możliwości, to co umie. Kolejnym problemem jest to, czy te skile można w ogóle w jakikolwiek sposób przełożyć na pracę. Czy ja zarobię coś na tych moich umiejętnościach, czy ja będę miał za, miała za co żyć. To jest naprawdę problemowa sprawa. Gen kiedy generalnie wy o czymś marzycie i myślicie, że ach... Chciałabym zostać, no nie wiem kim, pisarką albo aktorką, tak jak kiedyś ja myślałam. Przy czym wiecie, ja nigdy nie chciałam grać jakichś takich ogromnych ról i jakoś nie mam zamiłowania zbyt wielkiego do teatru, ponieważ uważam, że tam wszyscy mówią nienaturalnie, poprawnie i to mi się nie podoba z jednej strony. A z drugiej podziwiam naprawdę dykcję tych osób, bo tam każdą jedną literkę możliwą możecie usłyszeć. I mówię to, i to jest zabawne, bo ja nigdy w żadnej sztuce nie wzięłam udziału, nigdy niczego nie zagrałam. Ani, ani, no, nie, mam, nie jestem po żadnej szkole aktorskiej, więc trudno jest mi, jak gdyby, mówić na ten temat. A jednak jest taka, taka ciekawość tego, chęć spróbowania nowych rzeczy. Ale to jest trudne, to jest naprawdę trudne i takie mało wykonalne, mało realne. Tak mi się to, tak, tak to odbieram. Więc ten strach przed tym, przed tym, co będzie jest taki trochę ogarniający mnie, taki... Um... Trudne do opisania, także to, w czym ja jestem dobra, to jest bardzo, bardzo trudne, bardzo trudne pytanie, na które jak gdyby nie potrafię sobie znaleźć same odpowiedzi, a wiem, że jeżeli ja tej odpowiedzi nie znajdę, no to nikt mi na to pytanie nie odpowie bo dlaczego ktoś miałby to robić? Z jakiego powodu? A tęsk tęsknąłam jest za takim świetnym ży życiem. Przynajmniej ja tak mam. Może i wy tak macie, nie wiem tego, ale tęskną do niego, naprawdę do niego tęskną. Ale liczę, że to wszystko jakoś się tak wyklaruje trochę. Że to wszystko się poprawi. Także w tej chwili słuchajcie, ja jestem trochę na rozdrożach. Nie wiem jak będzie z odcinkami, bo w tej chwili no zbliża się taki czas letni i te moje odcinki, one mogą być nieregularne po prostu. Ja się będę starała wrzucać raz w tygodniu, ale nie chcę wam nic obiecywać, bo chcę mieć trochę czasu, żeby się zastanowić trochę. Posiedzieć, zastanowić się, pomyśleć. Pogdybać sobie. Nie wiem, czy wy też macie takie problemy sami, że, że zastanawiacie się nad jakimiś zmianami nad swoją pracą, czy, czy a, co powinniście w ogóle generalnie w życiu robić i co chcielibyście robić. jestem mega zaciekawiona waszymi odpowiedziami. No i słuchajcie, odp odpisujcie, piszcie mi w komentarzach co i jak. Ja wam życzę czasu do refleksji nad sobą, nad wszystkim, co was otacza i trzymajcie się. Hej!